Zegar się przekrzewił, na się mylił pewnie. Co tak pięknie szaleści? Serdecznie witam. Zapraszamy. To podcast nie tylko dla orów. Cześć, witam was serdecznie. Ogólny charakter Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów. Pierwsze, best i always. Przygotujmy się Hubert powrotu. i przewodu do pokarmu. Hmm, hmm, A to to hmm, hmm, hmm, hmm,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 Czy to może nalewka babuni? Nie, nie, nie, nie, nie. Te, teściu, teściu, tak, to jest nalewka dziadunia. Teściu mój poleciał do Polski, oddalił się, był tutaj na urlopie, zimę przezimował, on siebie nazywa Subaryta, tak, czyli koleż, który wszystko sobie ułatwia, no właśnie, żeby nie zimować w Polsce był u nas, w której, w której wrócił, no i tą jeszcze tam śliwowicę gdzieś wykombinował, która wypala wszystko, dosłownie tak jak powiedziałam, no i przy okazji uzdrowiłem moje gardło, za co mu się serdecznie dziękuję.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 A jak się ma 18, osiem... to co się ma? To Pełnoletni już jesteśmy, właśnie. A to w sumie jest się ma, bo my odcinków mamy o wiele więcej niż 18, ale to. Będziemy o tym gadać w Jubieluszowym 20 odcinku za 2-3 tygodnie. Tak. Chyba przerwę teraz. To jest podcast polenia? Nie tylko dla Orwulf. Pan a to jest podsumowanie z as show. Witamy po przerwie. Mamy troszkę takich wiadomości różnych, z różnych źródeł, o różnych rzeczach. W sumie. Powiem Wam szczerze, dzisiejszy podcast to jest taki troszkę bez, bez, bez przygotowania merytorycznego, no ale polecimy z koksem. Powiem Wam, co tu słychać ciekawego. <śmiech> Dzień dobry. Do widzenia. Temu Panu już dziękujemy. Został wykluczony z podcastu, ponieważ manipuluje tutaj współpracownikami.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 jest jak jest. E, dzisiejszy podcast będzie bardzo krótki. Dzień dobry, zastałem wielkę. E, tutaj już teraz do was jest za 6, nie, za 4. Za 6 już jest na. No? Nie, za 4, dobrze mówię za 4 minuty godzina pierwsza. 6 po 23. Witam wszystkich zainteresowanych. Well, good afternoon. Dzień dobry, to ja. Witam wszystkich. Dobry wieczór państwu. Witam, witam. Jestem prowadzącym ten podcast od zarania dziejów. Serdecznie wit witam. Witam, witam. Witam TeamCast Showdown. Witamy. Witam Was Kortes. Jest ich tylko dwóch. Znowu witam Was Oksa. Witam wszystkich serdecznie. Dzwonię do ciebie, bo niestety nie mogę z tobą rozmawiać. Ech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 Dzisiejszy podcast nietypowy, bez dżingli, jak Państwo słyszą. Dziś mi odbija trochę szajba, ale nie szkodzi, nie? Bo ten cały podcast jest szajbnięty. I chciałem tylko zakomunikować, że jeżeli... Polska nam leży, a chcemy, tego... żeby w każdym sklepie była wódka koszerna. W sobotę 22 października... O godzinie 15 15.15 Jacykar, czyli ojciec chrzestny, podchodził castingu. Cicho, nic nie mów, nic nie mów, nie odzywaj się! Bardzo jestem smutny, bardzo jest mi źle A e, źle się czuję, dlatego że w e, piątek miałem wyrwane dwie ósemki e, Sam chętnie to obejrzę Co pan mówi, panie, panie doktorze, jest lekko przerażające 3-8 3-8 Powiem wam szczerze, że... To e, znowu, Martin Jakby to się wszystko potoczyło, I gdyby tej hmm. rozgłośni nie było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 Again, Ah, oh, Jesus. Is it repeating on you? Excuse me, I'm still on the line here. What? Oh, yes, sir. Just just checking with my supervisor now. Were you talking to any of the girls? How did they get on last night? It was free in, was it? Oh, hang on a sec. Sorry to keep you waiting, sir. I'm afraid Senegal haven't qualified for the World Cup, so... Hello? Hello? Gobshite. So anyway, Maureen. Were there any nice men there at the removal? Good Nagriva.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 No i co ja mogę powiedzieć? Pozdrawiam. 18 razy. Płacą, ale płacą ci podwójnie w niedzielę. Płacą podwójnie, no może z, kto wie, może z racji o, jubiloszowego 18 podcastu zapłacą mi 18 razy więcej. Tak, autobus 90 właśnie przejechał. No i cóż no, życzę wszystkim udanego tygodnia. A my się zabieramy do pracy. No właśnie. Do, do usłyszenia!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 Dobra, dobra. Chcieli taki podcast dla kreatywnych znowu. Halo, halo, Pola. Cześć. Pola się śmieje w końcu, tak więc humor jej wraca, dobra. Tymczasem przerwa. I bardzo proszę o zegar, który nam będzie czas miarowo odmierzał. Dobrze. To co? Ja dziękuję za miłe towarzystwo. Ja również dziękuję i widzę gołębia. Czuję się zupełnie jak w Polsce. Myślałam, że tu nie ma gołębi. I pozdrawiam wszystkich. Jak było jakiś pan Heniu, pan doktor Wyczerp pytał pana Henia. Panie Heniu, co pan tutaj widzi? A pan Heniu na to dziewczynę z gołą, e, no z gołą, z jaką gołą, mówi pan, pan, pan doktor Wyciór. No a pan Heniu na to z gołąbiami. A ja postaram się to znaleźć, bo to było nie, nie tylko dla orłów. Połączamy i... takie śmiechy jak z sitcoma. No. Taki Nie, ja, ja to postaram się znaleźć. Oryginał gdzieś się mam, bo to było za... Listę. Arek, ostatnie słowo i spadamy. Słuchajcie, to nie był gołąb, tylko to była y, rybitwa, czyli konkurs nasz trwa. Czym się, się różni mewo od rybitwy, prosimy orientologów o, o maile, bo ciągle nas ten problem nurtuje. A nic nie mówiliśmy o nowych podcastach, a to może w następnym odcinku, Arek? Powiedział tak. Drogie audytorium, nie rób nam tego ty przynajmniej. Nie odchodź od głośników. Nie odchodź. Nie odchodź, z mych tęsknot ciebie znamy. Nie odchodź, nie odchodź, tak długo byłem sam. Nikt nie będzie mnie opłakiwać, niczyja dusza nie wdzieje żałoby, ponieważ nie istniałem nigdy.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 Softor. Dłużej nie do zniesienia! Ciąg dalszy nastąpi! Posłuchać, troszeczkę posłuchać! <głosy> jako wierny fan!